Cześć, witam was, Bartek z tej strony, 314wo.pl, czyli 314 to pi, wo to wo, razem piwo. E, dzisiaj mm. zacieram, zacieram ważę, ważę piwo, które, <tryk> przepraszam, które e, zepsułem, jako pierwsze koty za płoty. To było pierwsze moje piwo. I wtedy nie byłem z niego zadowolony. Dlatego teraz chcę je powtórzyć. Zobaczymy, czy te pięć warek, które do tej pory zrobiłem, czegoś mnie nauczyły, czy pewne rzeczy, które wtedy popełniłem, błędy i których teraz jestem świadom, to w tej chwili mi się po prostu ich nie, nie powtórzę ich, i, i to wpłynie na, na to, że to piwo będzie po prostu dobre. A będzie to dry stout, czyli piwo, które było kiedyś moim ulubionym. Chodziło o Guinnessa. Kiedyś to było moje ulubione piwo i uważałem, że jest najbardziej gorzkie na świecie. Zanim nie, nie, nie spróbowałem tych wszystkich amerykańskich India No i co? I kocioł. W tej chwili palnik jest już wyłączony. Robi się zacier. Wspane są jasne słody. I płatki jęczmienne. I zobaczymy co z tego wyjdzie. Poza tym będzie znowu eksperyment na dwa fermentory część, połowa będzie fermentowana przez drożdże US05 połowa przez US04 czyli takie jakie było moje przy, za pierwszym razem za pierwszym razem właśnie US04 było Także to też będzie eksperyment, bo może to, to po prostu zrożdże i nie leżą, jakoś nie... No zobaczymy. W każdym razie yy, ważenie rozpoczęte. Mamy godzinę 10.53, w tej chwili od 10 minut zacier już się yy, robi. Także teraz mam yy, przerwę którą właśnie mogę wykorzystać na pogadanie. No? Dobrze, to zaraz sobie Muszę przerwać i iść rozwiązywać problemy wychowawcze. Do usłyszenia. Ok, problemy wychowawcze zostały rozwiązane. Dobrze, na jakim etapie jestem? Jest godzina 11.52, palnik już odpalony. rzuciłem jęczmień palony, to taki czarny. Niestety zobaczyłem, że nakupiłem nie do końca tak składników jak chciałem, bo jak powinienem, bo y, nie miałem, nie mam, y, nie mam słodu, karafa, tych dwa. No więc nie wiem, czy piwo wyjdzie takie, takie ciemne, takie czarne, jak Stout powinien, powinien być, no ale, no słuszno, bo jakieś piwo z tego wyjdzie. Y, w tej chwili, tak jak mówiłem, palnik odpalony wrzucony ten mięcznik palony i czekam do 76 stopni będzie już będzie wysładzanie także tymczasem nie mogę więcej bo muszę pilnować czy tam się wszystko i mieszać czy tam czasem nic nie będzie kipić czy, czy temperatura nie przekroczy więc w tej chwili muszę zakończyć do wejścia Zacząłem wysładzanie, pierwsza dawka 14, 14 bricks, więc szału nie ma. Zobaczymy jak to dalej będzie, bo to 14 to bardzo mało na samym początku. Poprzednio takie początki to było 20. No ale nic, może, może zrobiłem rzadsze, co w sumie na pewno zrobiłem rzadsze, więc no mam nadzieję, że w sumie, w sumie te 20 litrów to jednak wyjdzie. To byłbym zawiedziony, gdyby wyszło mniej. No ale, no ale zobaczymy. No dobra, to to sobie powoli ciurka. No tymczasem możemy zająć się innymi yy, ważnymi tematami, które miały miejsce w ostatnich no już paru tygodniach, bo dawno nie, nic nie, się nie odzywałem. Yy, no byłem zajęty. prywatnych rzeczy to tak, moje dzieci przyjechały z, obro, z, obozu, z obozu żeglarskiego z patentami żeglarzy są niepełnoletnie, więc się okazało, że, że te patenty niewiele im dają, bo mogą co prawda kierować jachtem ale pod opieką dorosłego z patentem nie dorosłego w ogóle, tylko dorosłego z patentem Spodziewałem się, że to jednak inaczej będzie, że to ja będę tym dorosłym gwarantującym swoim, swoją powagą, swoim majestatem, swoim portfelem, że wszystko będzie ok, natomiast niepełnoletnie dzieci z uprawnieniami do prowadzenia jacht będą go po prostu prowadzić. No i w związku z tym, że się tego dowiedzieliśmy, że jednak nie, to na biegu. Pojechałem na tydzień też na, na obóz żeglarski i yy, no cóż, no zrobiłem, też zrobiłem, jestem żeglarzem, patent żeglarzem. Jeszcze nie mamy plastików, czyli tych legitymacji takich plastikowych, dopiero będziemy to yy, zgłaszać wniosek. No ale w każdym razie jesteśmy żeglarzami, strasznie jestem z tego zadowolony, bardzo się z tego cieszę. No nie wiem, jakieś, sorry, sobie żuję cukierka, jakoś widzę w tym jakieś mega możliwości, niesamowite jakieś, no także, także to było, to był taki temat, no może główny, może nie główny, no jeden z najważniejszych w ostatnim w czasie drugi, no chyba nie mniej ważny, no nie, no jeśli nieważniejsze, sam nie wiem. Chodzi o to, że Legia Warszawa po 21 latach e, awansowała do Ligi Mistrzów. 21 lat temu Legia grała. W Ligi... hmm. Mistrzów 20 lat temu grał Widzew i od tamtej, pory, od tamtej pory żadna polska drużyna, nikt nie awansował. To się musiało w końcu stać, bo ostatnimi czasy Legia coraz lepiej sobie w tych pucharach poczynała, coraz, coraz pewniej, coraz bardziej, coraz regularniej przede wszystkim. Do, do Ligi Europy. Mam nadzieję, że słychać mnie, bo teraz muszę... Okej, okay, już nic, już nic nie muszę, już wracam do do mikrofonu. Legia coraz, coraz regularniej występowała w Lidze Europy, yy, nawet awansując yy, z grupy Dwa razy w ciągu ostatnich tam kilku lat. Więc yy, ja w to wierzyłem. to że to kwestia czasu, awans do Ligi Mistrzów. W końcu, w końcu musiał zostać wywalczony. W tym roku wszystko, wszystko po prostu ułożyło się tak, że aż nie, nie dało się tego, nie dało się nie awansować. Dość powiedzieć, że w ostatniej czwartej rundzie eliminacyjnej Legia była rozstawiona i do tego jeszcze prawie, że amatorską drużynę z Irlandii Północnej wylosowali, wylosowali Dundalk FC no i awansowali. No ale żeby nie było tak słodko to łyżka dziegciu albo nawet cała chochla tutaj trzeba ją, trzeba wlać do tej beczki miodu Legia jest słaba jak po prostu, no jest strasznie słaba. Grają beznadziejnie, w lidze zajmują, nie wiem, tam dziesiąte miejsce. Wszystko regularnie przegrywają albo najwyżej remisują. Z Pucharu Polski odpadli w pierwszej rundzie, w pierwszej której, w, której, w której występowali. Coś, coś, po prostu strasznego. Także to nawet nie chodzi o to, co ta Legia pokaże w tej Lidze Mistrzów, bo ym, nikt rozsądny nie oczekuje cudów, tylko dobrej, ym, najwy to, to, czego ja oczekuję, to dobrej gry, waleczności, nie położenia się na boisku i i próby walki o trzecie miejsce. A bo kogo mamy w grupie? Jest po prostu rewelacja, no bo w grupie jest Real Madrid, Borussia Dortmund i Sporting Lisbona. Także szykują się piękne mecze. Już po prostu wiem, że bilety zostaną wyprzedane i wiem, że ja mając prawo, prawo pierwokupu bilet będę miał i będę uczestniczył w tych historycznych meczach historycznych zdarzeniach. Cieszę się ogromnie. Liczę na to, że Legia się odbuduje. Nie wiem, obudzi. No coś musi się stać. Jest strasznie słabo. Co chodzi, nie? Ach, ty... Psi no te, zostaw to nie, nie mogą pieski tego tego też nie mogą. Dobra połóż się i i mi tu nie chuchaj. Co za pies. Wsie piwo będzie. E, także także no no y, z jednej strony ogromna radość historyczna naprawdę historyczna chwila. Y, a z drugiej strony naprawdę obawa przed tym, co to się, jak to będzie wyglądać. Nie będę Cię głaskał. Najlepiej idź stąd. Idź. Przyjdę, później to Ci pogłaskam. Idź. Ach, jak mi kocha ten pies. <śmiech> Poszło. E No i jak y, zwykle, jak y, rok w rok y, znowu jeden y, mecz już opuściłem. Zawsze mi się to przytrafia w wakacje. Jeszcze nie udało mi się zaliczyć pełnego sezonu. No ale cóż, nie poddaję się, będzie, będą kolejne. Mam nadzieję, że kiedyś uda mi się być tak od brzega do brzega. Każdy mecz od. Od samego początku, do samego końca, na każdym meczu być. Tym razem odpuściła mi się Arka Gdynia, jeden 3 u siebie, no coś strasznego, coś strasznego, co się dzieje. Aha, a na Mazurach? Na Mazurach jeszcze może powiem o tym kursie żeglarskim trochę, bo to naprawdę fajna, fajna rzecz, polecam tygodniowy kurs, bardzo tak naprawdę intensywny, bardzo intensywny. Trudno się czegoś nauczyć przez, yy, przez tydzień. Na, na, na szczęście ja jestem utalentowany do prowadzenia yy, pojazdów różnych, yy, różnych wehikułów, więc i z jachtem sobie poradziłem. Yy, cieszę się, bo drugiego dnia mieliśmy bardzo, bardzo silny wiatr tak piątka, szóstka yy, spokojnie więc yy, no, fale, które rozbryzgiwały się o dziób i, i nawiewały je na jacht yy, duże przechyły zrefowane żagle yy, no, świetna świetna tak naprawdę no dało mi to do tej pory myślałem, że takie to żeglarstwo śródlądowe, no to tam nic się stać nie może. Nie miałem po prostu takiego respektu przed tym. Natomiast cieszę się, że przeżyłem coś takiego, cieszę się, że przeżyłem to pod okiem instruktora, no bo dzięki temu w bezpiecznych, w bezpiecznych warunkach nabrałem szacunku do takiej kałuży wody jak jezioro. Tak. No dobra to, to tymczasem znowu kończę tutaj sobie ciurka ten, ten ta brzeczka do, do, do, do garnuszka. Jeszcze może jeden, jeden pomiar krzywa. Zobaczymy jak w tej chwili wygląda jak wygląda ekstrakt. Trzeba go troszkę ostudzić. Takie coś to jeszcze mi się nie zdarzyło. Było 14, a w tej chwili jest 14,5. Więc. O, nie, może nie będzie tak źle. Może nie będzie tak źle. Do usłyszenia. 14.10, a ja wciąż filtruję. Zrobiłem troszkę inaczej tym razem. Coś dodałem od siebie. Ponieważ, ponieważ, to, ta wydajność, ta, ta, ekstrakt tej brzeczki taki niski, to postanowiłem zamieszać to złoże, poczekać aż się znowu ułoży, mam, mam nadzieję, ej, ej, ej, Efi! Trzeba ją wypłukać i weźcie ręcznik i może ją po prostu przypisujcie. Trzeci, to słuchajcie, to weźcie ją na smecz i niech ona tam siedzi. No bo co zrobić, no. Dobra, Dobra. Przepraszam, ale psy się kąpią. I.. No jest śmiesznie czasami. No to, yy, tak jak mówiłem, zamieszałem, mam nadzieję, że się wypłucze trochę więcej tego cukru, trochę odejść Boguś, dostaw Także yy, no zobaczymy, no może to jest pomysł, a tymczasem wypiłem sobie dzisiaj takie małe, małe 0,25 yy, piwko Hegarden Rose z malinami, no, bardzo dobre letnie. Bardzo dobre, lefnie piwko, mm, takie babskie. A teraz, a teraz e, piję, właśnie nalałem sobie doktor Octopus, to jest... Doktor ja. Octopus, to jest piwo American Barley Wine. Krabwerku. kraftwerku no cho... zostawię muszę muszę iść po chochełkę no także y, Doktor Octopus American Barney Wine co my tu mamy o nim? 21 ekstrakt 9,2 alkohol sporo bardzo smakuje mi dobre jest podstawowy parametr goryczka bardzo taka solidna troszkę mam za... za ciepłe co tam w środku słody jęczmienne, pszeniczny, chmiel Citra, Cinco, i Junga Sybilla, Drożyły 0,5 i jeszcze ekstrakt słodowy pewnie mi się nie udało uzyskać te 21 stopni ekstraktu strasznie Wam zazdroszczę Wam strasznie zazdroszczę tym, co, co mają lepszy węg. Ale jest y, takie słodowe, co, co y, nie dziwi przy takim ekstrakcie. Jednocześnie bardzo tak solidnie złamaną tak tą goryczką. Y, I to tyle z, z mojej strony, jeśli chodzi o o degustację, ja sobie to będę pił, ale nie oczekujcie, w zasadzie jeśli chodzi o mnie to recenzje w stylu dobre, niedobre, to może kiedyś dojdę do tego, że będę potrafił więcej powiedzieć. Aha, zmierzymy ekstrakt. Czy ja zmierzę ekstrakt tego co teraz wypływa? Co też tutaj namodziliśmy tym, co też namodziłem tym y, mieszaniem? Dobra. I naprawdę sześć, sześć, a więc bardzo mało już płynie. Także chyba przerwę to. Znaczy już teraz będę w garze mierzył i, i zobaczymy ile mi się wysłodzi do tych 12. Jeszcze nie mam na razie 20 litrów, ale myślę, że że koło tych 20 będzie. Tymczasem na drugiej kuchence wodowe wysładzanie trochę się... chyba za dużo. 70, 80, 1, 2, 3, 83 stopnie. Ale tam już dużo tego wykładania nie będzie, no ale trudno, 33 stopnie, trochę za ciepła. trochę za ciepło ale z tego co zauważyłam straszenie tymi, tymi wszystkimi parametrami że coś tam za długo coś tam za ciepło coś tam za zimno to w gruncie rzeczy skąd te czerwone to czerwono, to, A, okay. to w gruncie rzeczy to wszystko nie ma aż tak dużego znaczenia jak jak straszne. Pewnie znaczy ma na pewno ale ale nie jest aż tak. Nie jest to aż tak e, istotne. Dobrze no tymczasem więcej do powiedzenia nie mam. Jeszcze tutaj troszkę będę wysładał tą to piwo, żeby uzyskać w garze, tak z 12,5. Nie, nie mniej. Śpiewa? Już końcówka gotowania. Ojej, no powiem Wam, że wrażenie piwa z rodziną bywa trudne. Ale idzie, idzie do przodu, nie mogę tego przerwać, bo się zmarnuje i nie przerwę. Zostało jeszcze jakieś 20 minut. Już pierwszą część chmielu wrzuciłem. Druga za chwilkę. Powiem szczerze, jestem zawiedziony, nie wiem, może te słody, które które wybrałem wybrałem, bo, bo okazało się, że nie bardzo z tego, że nie za bardzo one zgodne z przepisem no spowodowały to, że że ciężko było z wydajnością pierwszy, pierwszy garnuszek 14, tylko 14 bricks to jakieś 13,5 Belgię, gdzie założenie miał on takie, że, że piwo ma 12, no i takie będzie. 12 wyjdzie, no ale nie wyjdzie go 20 litrów. Cóż. Kolejny raz przekonuję się, że ciemne piwo jest trudne jednak. Choć kawowy stout wyszedł. Już teraz nie pamiętam z jaką wydajnością, ale wyszedł. Jednak. Piwowar powinien być chyba. Nie, nie powiem tak. Drzwi otwarte. Nie będę głośno gadał. bo się krępuje. Koniec, koniec ważenia. Yy, już sprzątam. Yy, nie włączałem się, bo, bo po prostu jak już mówiłem parę razy jak mam z kim gadać to gadam, jak nie mam z kim gadać to, to nagrywam. I teraz kawkę plecy mnie na bolą. Słodka kawka od słodkiej żonki. Godzina 19.20 jeszcze parę rzeczy do opłukania, posprzątania bo jest lato więc muszki owocówki lubią brzeczkę. No to im nazłość. Muszę posprzątać. No, niestety nie ustrzegłem się błędów. Troszkę za bardzo rozwodniłem, troszkę za bardzo skorygowałem Belgię i będzie 11,5, a nie 12. No, ale nie będziemy z tego robić afery. Natomiast inna sprawa, że bardzo mnie zawiodła. W Wydajność w tym sensie, że z, no w sumie nie wiem ile tam było, no z 5 kilo, z 5 kilo surowca, a wyszła mi 14 yy, w, pierwszym, w pierwszym garnuszku, wyszła mi 14 w pierwszym garnuszku, więc to jest mało. Jak robiłem IP czy nawet to pszeniczne. Co prawda wtedy surowca było więcej, czyli słodów, ale wychodziła nawet dziewiętnastka. No cóż, jest jak jest. Wygląda na to, że ten miks ten mix surowców daje mniej cukru po prostu. No albo jakieś słody, trefne mi się trefniły. No Idę sprzątać. Chyba już, chyba już dzisiaj nie będziemy się, nie będę się łączył. Żegnam Was do następnego razu. Mówił Bartek z 314wo.pl Pijcie dobre piwo. Smacznego. Na zdrowie.